Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żył sobie pewien człowiek. Na imię miał Adam. Chcecie posłuchać tej historii? Zapraszam na dzisiejszy podcast. RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource. Za mikrofony Piotr. To jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie z przyjemnością zapraszam Was na dzisiejszy podcast, widzę, że jest wielu nowych słuchaczy bardzo się cieszę ten podcast jest dla wszystkich, którzy uczą się języka polskiego, którzy chcą posłuchać czegoś po polsku, czegoś, co łatwo zrozumieć, a zarazem jest to coś ciekawego. Mam nadzieję. Zapraszam Was na dzisiejszą historię. Historię o Panu Adamie. Zaczynajmy. Posłuchajcie. Pewnego dnia do wsi przyszedł listonosz. Listonosz przyniósł list od mojego syna, Stefana. Czy ma pan na imię Adam? Zapytał listonosz. Tak, odpowiedziałem. Przyniosłem list dla pana. Listonosz Przeczytał napis na kopercie Adam ze wsi Miętowo Do mnie list? Zapytałem Od kogo jest ten list? Listonosz spojrzał na kopertę jeszcze raz Od Stefana Powiedział Listonosz dał mi list i odszedł Monika, Monika Zawołałem żonę Chodź tu Dostaliśmy list od Stefana. Monika podeszła do mnie i popatrzyła na list. Była ciekawa, ale jednocześnie trochę się bała. List od Stefana, powiedziała. Czy u niego wszystko w porządku? Idę do nauczyciela, on nam przeczyta list. Nie umiem czytać, ani pisać, bo nie chodziłem do szkoły. Mieszkam w małej wsi. Mój jedyny syn, Stefan, wyjechał ze wsi dwa lata temu. Moje trzy córki mają mężów. Stefan zarabia dużo pieniędzy za granicą. Monika i nauczyciel przyszli z powrotem. Przyszli też inni ludzie. Wszyscy chcieli usłyszeć, co jest w moim liście. Nauczyciel otworzył kopertę i przeczytał list. 17 marca, Londyn Drogi tato, mieszkam w Londynie, mam pracę w fabryce To ciężka praca, często pracuję w nocy, ale zarobki są bardzo dobre Czuję się dobrze, są tu też ludzie z naszego kraju Wysyłam ci tysiąc złotych To pieniądze dla ciebie i mamy Kocham was bardzo, Stefan Tysiąc złotych, powiedziałem do nauczyciela Myli się pan, to jakaś pomyłka Nie, powiedział nauczyciel Nie mylę się, to nie jest pomyłka Oto pieniądze, powiedział nauczyciel i dał mi kawałek papieru Co to jest? zapytałem to jest czek, powiedział nauczyciel. Jedź do Domaniewa, weź czek i idź na pocztę. Ten czek jest wart tysiąc złotych. Pracownik na poczcie da ci pieniądze. Tysiąc złotych, powiedziałem jeszcze raz. Wszyscy się śmiali i mówili Adam, teraz jesteś bogaty. Możesz kupić dużo rzeczy do domu. Mogę też kupić coś dobrego do jedzenia w wie. Wyprawię dla nas wszystkich przyjęcie, powiedziałem do przyjaciół. Stefan to dobre dziecko, powiedziała Monika. Wieczorem ludzie mówili o czeku i o pieniądzach. Ja i Monika również rozmawialiśmy o pieniądzach. Potrzebowaliśmy wiele rzeczy do domu. Następnego ranka wstałem bardzo wcześnie. Było jeszcze ciemno i wszyscy spali. Umyłem się i ubrałem w moje najlepsze ubranie. Włożyłem czek do kieszeni i pożegnałem się z Moniką. Do głównej drogi szedłem dziesięć kilometrów. Usiadłem przy drodze i zjadłem śniadanie. Czekałem na autobus. Czekałem dwie godziny W końcu autobus przyjechał i wsiadłem do środka Do Domaniewa jest daleko Autobus jechał trzy godziny W Domaniewie od razu poszedłem na pocztę Bardzo rzadko tu przyjeżdżam Znam tu tylko rynek i jeden sklep To sklep u Roberta Czasami kupuje rzeczy w jego sklepie. Na poczcie było bardzo dużo ludzi. Zapytałem o czek. Musiałem stanąć na końcu długiej kolejki. W końcu doszedłem do okienka, ale pracownik poczty nie obsługiwał mnie. Przepraszam, powiedziałem. Teraz moja kolej. Człowieku! Powiedział pracownik Jestem bardzo zajęty Popatrz na tych ludzi Popatrz na papiery Jestem bardzo zajęty Musisz poczekać Więc Czekałem W końcu pracownik Spojrzał na mnie Czego pan chce? Zapytał Dałem mu mój czek To jest mój czek Na tysiąc złotych Powiedziałem Proszę o dowód osobisty Powiedział pracownik poczty Przepraszam, nie rozumiem Odpowiedziałem Dowód osobisty Poproszę o dowód osobisty Co to jest dowód osobisty? Zapytałem Nie mogę dać panu pieniędzy na ten czek Najpierw muszę zobaczyć pana dowód osobisty Tak potwierdzi pan swoje nazwisko i swój adres Tam jest również pana fotografia Nie wiem kim pan jest Kim pan jest? Pracownik poczty zdenerwował się Ale ja również się zdenerwowałem Kim jestem? Wszyscy mnie znają Jestem Adam ze wsimiętowo. Nie mam dowodu osobistego i nie potrzebuję go — Człowieku, mam dużo pracy, a pan jest bardzo głupi. — Kim pan jest? Gdzie jest miętowo? — Daj mi pieniądze, tysiąc złotych — powiedziałem. — Poproszę o dowód osobisty — powtórzył pracownik poczty. Potem oddał mi czek i odwrócił się. — Gdzie mogę kupić dowód osobisty? — zapytałem. Ale on nie odpowiedział. Niech pan idzie do Ministerstwa Ludności, powiedział człowiek, który stał obok. Potem powiedział mi, jak tam dojść. Poszedłem do Ministerstwa Ludności. Stałem w następnej kolejce. Rozmawiałem z następnym urzędnikiem. Zapytałem o dowód osobisty. Proszę wypełnić ten formularz. Powiedział urzędnik Jutro proszę przynieść Wypełniony formularz Trzy fotografie i dwa złote Jutro? Powiedziałem Czy mogę dziś dostać dowód osobisty? Mieszkam w Miętowie To pięć godzin stąd Proszę przyjść jutro Powiedział urzędnik I odwrócił się Wyszedłem z ministerstwa I poszedłem na rynek na rynku szukałem ludzi z mojej wsi Niestety nie mogłem nikogo znaleźć Poszedłem więc do sklepu Roberta Rozmawiałem z nim Potrzebuję dowód osobisty Powiedziałem Ale potrzebuję trzy zdjęcia Rozumiem, potrzebuję zdjęcia Odpowiedział Robert i pokazał mi gdzie jest fotograf Znalazłem to miejsce Fotograf jeszcze spał, ale przyszedł do mnie dość szybko Wyglądał na zmęczonego i miał brudne ubrania Chciałbym zrobić trzy zdjęcia do dowodu osobistego Powiedziałem Dobrze, zaraz zrobimy trzy świetne zdjęcia Odpowiedział fotograf Proszę wejść do środka W pokoju stał duży aparat to doskonały aparat Powiedział fotograf Nigdy nie widziałem Aparatu fotograficznego Powiedziałem Nie znam się na aparatach Proszę szybko zrobić mi zdjęcie Proszę mnie nie pospieszać Jestem artystą Powiedział fotograf I podał mi grzebień I lusterko Nie będę się czesał Proszę po prostu zrobić mi zdjęcie. Bardzo się spieszę. Wieczorem muszę wrócić do Miętowa. Dobrze. Trzy fotografie będą kosztować 15 złotych. 15 złotych? Roześmiałem się. Tak, 15 złotych. Proszę zapłacić teraz, powiedział fotograf. Nie wiedziałem, ile kosztują zdjęcia. Co mogłem zrobić? Wtedy fotograf powiedział Jest pan starym człowiekiem Dla pana cena jest 12 zł Dałem mu pieniądze, a on zrobił zdjęcia Proszę przyjść jutro rano, powiedział Chcę zdjęcia od razu To niemożliwe Wywołanie zdjęć trwa 24 godziny, powiedział fotograf Proszę przyjść jutro Co mogłem zrobić? Dobrze Jutro rano Powiedziałem Poszedłem do autobusu Trzy godziny jechałem autobusem A potem Szedłem przez dwie godziny Była już noc I byłem Bardzo zmęczony Monika i kilku przyjaciół Czekali na mnie Masz pieniądze? Zapytała Monika. Nie mam pieniędzy. Nie mogłem zrealizować czeku. Muszę mieć dowód osobisty. Potem opowiedziałem jej wszystko. Jutro znowu jadę do miasta. Powiedziałem. Położyłem się do łóżka. Było już późno, a ja byłem bardzo zmęczony. Szybko zasnąłem. Obudziłem się rano. Słońce było już wysoko na niebie. Nie mogłem iść do autobusu. Było zbyt późno. Zostałem więc w domu. Rozmawiałem z ludźmi o czeku. Opowiedziałem o dowodzie osobistym i o fotografie. Pracownik poczty miał rację, powiedział nauczyciel. Na poczcie zawsze musisz pokazać swój dowód osobisty. Potem nauczyciel wypełnił mój wniosek na dowód osobisty. Następnego dnia znowu pojechałem do miasta. Poszedłem piechotą do głównej drogi, a dalej pojechałem autobusem. Od razu poszedłem do fotografa. Zapukałem do drzwi, ale nikt nie otwierał. Zapukałem więc głośniej. Jakaś kobieta mi otworzyła. – Czego pan chce? – zapytała. – Chciałbym odebrać moje zdjęcia – powiedziałem. – Zdjęcia? Nie mam żadnych zdjęć – odpowiedziała kobieta. – Byłem tu przedwczoraj. Gdzie jest fotograf? – zapytałem. – Nie ma go – powiedziała kobieta i zamknęła drzwi. – Zaczekam na niego – krzyczałem. Siedziałem na schodach przez długi czas W końcu fotograf wrócił Wyglądał okropnie i śmierdział piwem Poproszę o zdjęcia Powiedziałem, długo tu czekam Fotograf popatrzył na mnie i powiedział Nie znam pana O jakich zdjęciach pan mówi? O moich trzech zdjęciach do dowodu osobistego Zapłaciłem za nie dwanaście złotych Proszę dać mi natychmiast moje zdjęcia Co pan mówi? Jakie zdjęcia? Jakie pieniądze? Powiedział fotograf Proszę pokazać rachunek Rachunek? Zapytałem Tak, rachunek Ma pan rachunek? Nie dał mi pan rachunku, chcę zdjęcia albo pieniądze Krzyczałem Byłem tak zdenerwowany, że uderzyłem fotografa moją laską Fotograf przewrócił się na ziemię i zaczął krzyczeć Pomocy! Ten człowiek chce mnie zabić! Wtedy znowu go uderzyłem Ludzie wybiegli ze swoich domów Chciałem go znowu uderzyć, ale złapali mnie dwaj młodzi mężczyźni Byłem bardzo zdenerwowany Ludzie krzyczeli, w końcu przyszedł policjant Ten człowiek bił mnie laską, krzyczał fotograf To złodziej i morderca, chciał mnie okraść Zabieram pana na komisariat policji Powiedział policjant i chwycił mnie za ramię Nic nie powiedziałem, poszedłem z policjantem Na komisariacie policjant zapytał mnie czy uderzył pan tego człowieka? Tak, odpowiedziałem Nie chciał dać mi moich zdjęć Pański dowód osobisty poproszę Powiedział policjant Jestem Adam z Miętowa Odpowiedziałem Nie mam dowodu osobistego Panie Adamie Niech pan wraca do Miętowa i trzyma się z daleka od naszego miasta Powiedział policjant i wyrzucił mnie na ulicę Wróciłem do wsi Byłem zmęczony i zły Następnego dnia opowiedziałem wszystko ludziom ze wsi Ludzie byli źli Monika była bardzo niezadowolona Stasiek pracował bardzo ciężko Powiedziała Wysłał nam pieniądze, a my nie możemy ich dostać. Co możemy zrobić? Nie mam pojęcia. Następnego dnia przyszedł do nas nauczyciel. Adam, chyba mogę ci pomóc? Powiedział. To jest list do pana Szmaciaka. Szmaciak? Kim on jest? Zapytałem. To ważna osoba w mieście. Jest przyjacielem żony mojego kuzyna Odpowiedział nauczyciel To jest list do pana Szmaciaka Opisałem tam wszystko Może on coś pomoże Wziąłem list i podziękowałem nauczycielowi Trzeci raz pojechałem do miasta Odnalazłem dom pana Szmaciaka Drzwi otworzył wysoki mężczyzna czy zastałem pana Szmaciaka? Zapytałem Kim pan jest? Mam list do pana Szmaciaka Rozumiem Czy mogę dostać ten list? Zapytał mężczyzna Proszę bardzo Odpowiedziałem i wyjąłem list Ale chciałbym się zobaczyć Z panem Szmaciakiem Wielu ludzi chce się z nim spotkać Powiedział mężczyzna jest bardzo ważny i bardzo zapracowany. W tej chwili nie ma go tutaj. Proszę dać mi list. Pan Szmaciak przeczyta go jak wróci. Dałem mu list i czekałem. Wieczorem pod dom podjechał duży, czarny samochód. Czekałem dalej. W końcu drzwi do domu otworzył ten sam, wysoki mężczyzna. Proszę wejść. Powiedział do mnie Weszliśmy do dużego pokoju Na podłodze leżał Duży dywan W fotelu siedział Inny mężczyzna To jest pan Szmaciak Powiedział mężczyzna Jestem Adam ze wsi Miętowo Powiedziałem Tak, wiem Powiedział pan Szmaciak Dziękuję za list Chyba mogę panu pomóc Proszę usiąść Pan Szmaciak uśmiechnął się do mnie. Był ubrany czysto i elegancko. Dziękuję, powiedziałem. Czy mogę zobaczyć czek? Zapytał. Wyjąłem czek z kieszeni i podałem mu go. Czek był wymięty i brudny. To czek na tysiąc złotych, powiedziałem. Mój syn przysłał mi go z Londynu. Pan Szmaciak rozwinął czek Nie może pan zrealizować tego czeku Powiedział Szmaciak Ten czek jest nic nie warty Nic nie warty? Jak to? Zapytałem Wtedy pan Szmaciak jeszcze raz Spojrzał na czek Zgadza się, nic nie warty Pana syn nie zna się na czekach Ten czek nie jest dobry w naszym kraju Powiedział pan Szmaciak i spojrzał na czek Dodatkowo ten czek jest już przeterminowany Nic nie powiedziałem Pan Szmaciak oddał mi czek Uśmiechnął się i powiedział Bardzo mi przykro, przebył pan daleką drogę ze wsi czy zje pan obiad? Albo napije się czegoś? Nie byłem głodny, ale pan Szmaciak dał mi kawę i ciasteczka. Wypiłem kawę. Panie Adamie, powiedział pan Szmaciak, lubię pomagać ludziom. Jestem bogaty. Niech pan da mi ten czek. Dałem mu czek. Za. Ten czek jest nic nie warty Powiedział jeszcze raz Ale pomogę panu Zrealizuję ten czek dla pana Dam panu pieniądze Potem wyszedł z pokoju Byłem szczęśliwy Po kilku minutach do pokoju wszedł ten wysoki mężczyzna Dał mi kopertę To od pana Szmaciaka, może pan iść? Wyszedłem z jego domu Poszedłem drogą na przystanek autobusowy. Otworzyłem kopertę i wyjąłem pieniądze. Policzyłem je. Było sto złotych. Pomyślałem o moim synu. Mój syn przysłał mi czek na tysiąc złotych. Pan Szmaciak dał mi sto złotych. Znowu poczułem się stary i biedny. I tak kończy się ta historia. Jestem ciekaw, czy podobała Wam się. Napiszcie mi w komentarzu, czy podobała Wam się ta historia. Jeśli tak, to możecie codziennie słuchać podobnych historii. Zrobiłem program Daily Polish Listening, w którym jest 365 historyjek, które są na podobnym poziomie trudności jak ta historia. Jeśli chcecie codziennie słuchać krótkiej historyjki po polsku, to zapraszam na ten program. Można kupić cały program 365 historyjek za jednym razem albo kupić subskrypcję i codziennie Wtedy dostaniesz 30 historiek. Nie codziennie, tylko raz na miesiąc. OK. Raz na miesiąc dostaniesz 30 historyjek. W ten sposób jest codziennie jedna historyjka do wysłuchania. I ten program trwa przez cały rok. Zatem będzie 365 historiek do wysłuchania. OK? Zapraszam bardzo serdecznie. A na dziś to już wszystko. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, piszcie do mnie, piszcie do mnie maile, piszcie komentarze. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, na wszystkie wątpliwości. Jeśli tylko mogę, to z przyjemnością Wam pomagam w nauce języka polskiego zapraszam bardzo serdecznie na następne podcasty zapraszam do naszego klubu VIPów w którym co drugi dzień nowy filmik każdy filmik trwa mniej więcej 15-20 minut i w tych filmikach wyjaśniam co powiedzieli aktorzy na fragmentach filmów albo opowiadam coś ciekawego na temat Polski Różne są te filmiki Zapraszam bardzo serdecznie Do klubu vip -ów. To tyle na dziś Dziękuję bardzo serdecznie Cześć, trzymajcie się Pa, pa. To był podcast Real Polish Po więcej informacji Zapraszam na realpolish.pl